Wibracja 90. Rozłóż skrzydła. Aby rozruszać moje wibracje i zrównać się z wysoką energią, rozkładam moje skrzydła. Za pomocą prostej intencji i zwykłego ruchu ramion możesz stworzyć eteryczne skrzydła anielskie. Zaczerpnąłem to ćwiczenie z jogi i połączyłem z tym, co osiągnąłem w pracy z aniołami. W ten sposób powstał płynny ruch który wraz ze skupionym umysłem pomoże Ci poczuć bezpieczeństwo i siłę, kiedy będziesz manifestował swoje ukochane życie. Wibracja na dziś. Dzisiaj rozłóż szeroko swoje eteryczne skrzydła anielskie. Złóż dłonie przy sercu jak do modlitwy. Wypowiedz, dziękuję Wam, aniołowie, za otwarcie mojego serca. Nie zmieniając pozycji, unieś dłonie na wysokość gardła. Wypowiedz, Dziękuję wam, aniołowie, za pomoc w wrażeniu mojej prawdy słowami miłości. Wciąż w tej samej pozycji przesuń dłonie do trzeciego oka. Tym razem powiedz, dziękuję wam, aniołowie, za przejrzyste widzenie wewnętrzne. Unieś teraz ręce wysoko nad głowę. Rozłącz je i rozłóż swoje skrzydła. Wypowiedz, rozpościeram swoje skrzydła. Jestem wolny. Podziel się wibracją rozkładam swoje skrzydła i robię to, co kocham.